Podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciek Tyczyński. A z tej strony Piotrek Podsiadły. Piotrek, jak się czujesz w dniu dzisiejszym? Czuję się, wyśmienicie, jak zawsze, kiedy nagrywamy. Słuchaj, w tym, ty, w tym odcinku chciałbym, um, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takim, można powiedzieć, sporze z natury doktrynalnym. Doktrynalnym, aż tak coś to nazwał yy, poważnie. Tak, właśnie po ostatnim um, odcinku prawniczym doszedłem do wniosku, że muszę się trochę dokształcić w temacie zacząć używać jakby bardziej wysublimowanego wysu no. języka. Nawet nie próbuj. Żeby po prostu e, troszeczkę nadgonić moje braki. Ale e... w, kwestii, w kwestii doktryny to rzeczywiście ci się udało, to dosyć mocno prawnicze określenie, więc... Bardzo dziękuję. E, a spór w doktrynie dlatego, że wydaje mi się, że e, można by ten odcinek podsumować takim klasycznym powiedzeniem osoby, która um, albo zna się na piwie, albo udaje, że się zna na piwie, czyli, e, ale czy to w ogóle jest zgodne ze stylem? Tak, czy to albo, jest zgodne ze stylem? Albo, ale czy to, albo czy to jest w stylu? Czy to w ogóle jest IPA? dokładnie bardzo. No więc e, pytanie, którym chciałbym zacząć ten odcinek to jest Graniczne. takie... No, nie wiem, aż, mam parę granicznych później. Później, to, dobrze, napięcie ma rosnąć, tak sobie postawiliśmy za cel, że żeby napięcie rosło. więc Cel operacyjny. Więc w skali od 1 do 10, w którym 1 to jest um, przy ocenie piwa kierujesz się jakby czysto subiektywnymi odczuciami, czyli co ci smakuje, co nie, a 10 to jest po prostu taka maszyna ocen piwowarskich, czyli po prostu boom, rubryczka, tutaj opis e -SRM stylu. SRM tutaj w oku się mierzy. Dokładnie, ten e, balingometr w palcu, Um, i... na, na, na języku wyczuwam gęstość dokładnie I, um, czyli jeden taki po prostu artyzm, taki można powiedzieć liberale z piwne a no dziesięć no. po prostu linijka, piwowarska piwowarska precyzja w oku na, jak, jak z, z tym z tikami takimi jak na prawie jazdy są że zaliczone, zaliczone dokładnie i w momencie, zaliczone... Po prostu, w momencie gdy otwierasz piwo po prostu Wspo wszystkie opinie, subiektywne rzeczy na bok. Zapominamy, odcinasz po prostu to zupełnie? Obiektywnie oceniamy. I po prostu zamieniasz się w takiego, no takie piwowarskie no, monstrum. No powiedzmy to, bo, bo taki był roboczy tytuł odcinka: miało być BJCP Nazi versus <laughs> BJCP Ignorant, ale jako, że brzmi to co najmniej tajemniczo. I brzmi to co najmniej pretensjonalnie, więc, więc pewnie to nazwiemy jakoś inaczej. Już o poprawności politycznej nie wspominając. Nie wspominając, no ale fakt faktem, że to określenie BJCP od pewnego czasu funkcjonuje w, w środowisku. Mhm. Właśnie jako określenie takiego typa, który, który chyba w tej skali od 1 do 10. 11. 11, dokładnie. A jeśli o mnie chodzi, to ja bym powiedział, że tak stronę 6 myślę. Właśnie tak, jak miałem powiedzieć, że jeżeli wybierzesz 5, to po prostu... O nie, nie, no to by było, wiesz, to, to, to by było niepoważne, mówmy się. Sześć mówisz. Sześć. Czyli... Czyli, czyli to jest yy, dla mnie element, element taki punkt odniesienia. o. Czyli Dosyć bardziej, czysto. czyli lekko przechyla się na stronę, yy, ma być bliżej definicji stylu, niż twojej prywatnej opinii. To znaczy właśnie, bo może to się nie da gustów. tak... Yy, zero-jedynkowo odpowiedzieć. No teraz. dlatego jest od 1 do 10. <laughs> tak binarnie, teraz ja ci, maćko tutaj, żeby w twoje regiony, tak binarnie tutaj się nie da tego, myślę, rozwiązać, bo to wszystko oczywiście zależy od tego, z jakim piwem mamy do czynienia, bo hmm. nie mam problemów z piwami po prostu pojechanymi, pokręconymi, które są mieszanką taką, jak możemy sobie właśnie na generatorze styli piwnych w wersji turbo sobie wyklikać i nam tam wyjdzie pomieszanie z poplątaniem, to ja nie mam nic przeciwko takim piwom, ale jeśli jakieś piwo aspiruje do danego stylu, to no to ja to biorę pod uwagę jakoś tak, nawet chcąc, nie chcąc, prawda? Okej, okay, to teraz proszę pytanie, przykład, czyli najczęściej oceniasz na Untapcie piwo, prawda? Aplikacja tak, Untapped, tak, okej, okay, tak. czyli tutaj dla ludzi, którzy nie wiedzą, skala od 1 do 5. Masz piwo z, ze stopniami co półtora, no, nie, co jedną co czwartą. Jedną czwartą. Ym, I ma, dostajesz piwo, które, no załóżmy y, jest to, no nie wiem, powiedzmy, że na etykiecie jest napisane, załóżmy, barley wine, no a smakuje to ewidentnie jak, prawda, ym, no takie może trochę mocniejsze IPA. No tak. Ale bardzo jeden, dobre, bardzo dobre. Z częstszych, y, częstszych problemów, powie, problemów no nie wiem czy to jest problem, problem pierwszego świata. Z częstszych dyskusji, właśnie, czyli mm -hmm. Barley Wine, które smakują jak Double IPA, I jeszcze... American stouty, które smakują jak Black IPA albo. I na odwrotnie. Odwrót, mm -hmm. Ewentualnie Russian Imperial stouty, które smakują jak Fesy, bo są po prostu zbyt cienkie. No, nie wiem, myślę, że to nie jest, raczej to jest taka kwestia, że to nie chodzi o ocenianie, właśnie względem, względem wiesz, tabelki, czy tam względem m, tego, co tam powinno być, a czego nie powinno być y, zgodnie z wytycznymi. Y, tylko u mnie to jest bardziej kwestia, wiesz, oczekiwań, no nie? Mhm. Czyli widzę coś na etykiecie, więc od razu są jakieś oczekiwania względem tego piwa. Okay. To raczej jest kwestia taka, że, nie wiem, na przykład, właśnie strasznie miałem na coś ochotę, a tutaj to się rozmija zupełnie z tymi oczekiwaniami. I dlatego ta ocena jest niższa. Niekoniecznie dlatego, że... Bo, bo mi to nawet nie przeszkadza strasznie, że ktoś napisze właśnie Barley Wine zamiast American Ipa. Tylko to... American... Double Ipa. Tylko rozumiesz, po prostu chodzi o jakby właśnie oczekiwania. Bo to nie jest dla mnie... No ja nie jestem takim nazi. No rozumiem, sześć. No okej, okay. od 6 do dziesięciu jest o. jeszcze sporo miejsca. Ale... Ym... A u ciebie jak? Bo nie, proszę mi tutaj nie robić przesłuchania. <śmiech> jak ten nazi tutaj. <śmiech> Um, mi się wydaje, że taki takiej skali 1 do 10, jak na początku pytałem, to ja byłbym bliżej z kolei czterech, tak mi się wydaje. Aha. Czyli ja Bli bardziej... Stoimy, stoimy tak blisko płota, ale po jego dwóch stronach. O, tak. dokładnie, jak w um, jakiejś tam powieści, czy co. Ale e, e, tak, powiedziałbym, że bliżej czterech, bo dla mnie jakby w takim normalnym ocenianiu piwa, no bo powiedzmy sobie szczerze, sędziami no, nie, jesteśmy. nie jesteśmy sędziami i chyba też nigdy nie będziemy, albo może jeżeli będziemy, to raczej tak nie będziemy oceniać w konkursach, ale um, dla mnie ważniejsza jest jakby moja subiektywna ocena, co mi smakuje, a co nie, mhm. bardziej niż to, czy to piwo właśnie wpisuje się w kanon stylu, tak. Ale też miałem jakby pytanie poboczne z, do, z tego, co mówiłeś, bo... Um, Czyli właśnie jak mówisz, że jak widzisz na etykiecie jakiś styl, to jakby masz pewne oczekiwania. I to jest moje pytanie, teraz wynika, czy te oczekiwania wynikają z tego stylu, czy z tego, że wypiłeś ileś piw z tego stylu i porównujesz je do tych piw wypitych, które już wypiłeś w tym stylu. Jakby tak się formuje twoja opinia. Nie, myślę, że trochę jedno i trochę drugie, ale najbardziej to wynika z tego, na co mam po prostu ochotę, tak? Okej, okay, no rozumiem. Rozumiesz, co chodzi. Na no, no, Jak masz ochotę na... Nie wiem, tutaj próbowałem przed e, odcinkiem takie pomyśleć nad jakimiś dobrymi, e, jaskrawymi e, takimi metaforami właśnie, ale kurczę, nie mogłem wymyślić Naprawdę, z których byłem usatysfakcjonowany, więc... E, Proszę, co robi Piotrek przed e, odcinkami myśl nad metaforami? Proszę tutaj docenić. na e... docencie. E, no dobra, a ja taką mam... E, taką uwagę, bo właśnie jakby w sumie pojawia się w tym odcinku już parę razy się pojawiło BJCP, mhm. no bo ich klasyfikacja, tej największej takiej w sumie amerykańskiej organizacji, no. jest jedną z najpopularniejszych i taką najbardziej pff, chyba nie... No, ten, no można powiedzieć jest, taki kanon tworzy, taki tak? kanon, taki, mhm. taka, no jest to dosyć obarczona autorytetem mocno. Zgadza się. Większość innych klasyfikacji z niej z, bierze. Zalbowzorowana, no właśnie. Mhm. Ale nie jest to, y, jednak i co sami tam piszą, to nie jest jedyna y, jakby jedyny słuszny punkt widzenia, o czym myślę niektórzy zapominają srogo. Mhm. Y, bo tak sobie, no właśnie myślałem pod takim, wiesz, takim właśnie humanistycznym punktem widzenia, pod takim kątem widzenia właśnie humanisty, że rozumiesz, no to są takie jednak jeśli chodzi właśnie w ogóle o style, jakieś klasyfikacje, czegokolwiek, szufladkowanie, mhm. no to rozumiesz, no to są rzeczy robione e, właśnie, nie inaczej, to nie piwo jest dla klasyfikacji, tylko klasyfikacja jest dla piwa, tak? Czyli to a. jest coś, co ma e, pomagać jakby właśnie, rozumiesz, to, to, to jest taka rzecz subsydiarna, pomocna, tak naprawdę, mhm. ta klasyfikacja, a nie to jest taki szablon, według którego powinniśmy robić, prawda? No rozumiem. To jest chyba taka podstawowa dla mnie i najważniejsza jakby rzecz, że no naprawdę, to co, że widełki e, ekstraktu są takie, a nie inne, że widełki właśnie alkoholu czy, czy ibu mhm. są takie, a nie inne, no jakieś trzeba było ustalić, ale czy to jest, czy to, że nie wiem, właśnie mamy w e, Imperial stałcie 7,5 zamiast 8% alkoholu, to czy to już jest w ogóle skandal i czy to się... Czy... Jeszcze wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że klasyfikacja BCP powstała głównie pod konkursy, tak? To był... Właśnie, zresztą jak większość klasyfikacji, tak naprawdę nikt nie robi klasyfikacji, no może może troszeczkę w sumie to, z czego to wynikało, czyli jakby no bo Michael Jackson mhm. jakby jest takim inicjatorem w ogóle i propagatorem, sam zaproponował pierwszą klasyfikację po prostu, mhm. więc Chyba w jego przypadku to akurat nie było tak stricte pod, pod konkursy, no nie? Tylko bardziej właśnie tak, no nie wiem. Znaczy, wydaje, Natomiast obecnie te wszystkie klasyfikacje rzeczywiście są w 90% na, na, na potrzeby konkursów. mi się po wydaje, prostu. że to ma sens, tak? Bo jeżeli chcemy robić no, konkurs, który no, konkurs z zasady powinien być w miarę sprawiedliwy, chociaż. No, no jak to najbardziej. Musimy przyjąć jakieś takie twarde zasady, ale z drugiej strony, właśnie. Ludzie, którzy kierują się tak stricte właśnie um, takim mierzeniem wszystkiego do stylu, do opisu stylu, tak na co dzień, albo oceniając piwa jakoś publicznie czy coś takiego, to mi się wydaje, że troszeczkę przesadzają z tym też, bo no, jakby nie, nie w tym celu to powstało po prostu, tak mi się wydaje, że, żeby właśnie oceniać każde piwo do um, klasyfikacji BJCP. No to no okay. dokładnie, zwł zwłaszcza, że też taka, taka rzecz, że przecież te style, cały czas zarówno style, a co za tym idzie klasyfikacje, mocno ewoluują, prawda? Mm. Czyli coś, co dajmy na to dzisiaj powiem, że jest niestylowe, to, się, to trochę jak nie wiem, z używaniem słów potocznych w języku, tak? Mm -hmm. Czasem część z nich trafi do słownika i puryści się yy, po prostu zęby ich bolą, jak ktoś używa, nie wiem... No, no, wiadomo. jakiś tam słów, no ale tutaj wiesz, więc no, trzeba to wziąć pod uwagę i że to... to i też no takie rzeczy, typu, ta klasyfikacja nie jest jakby. Y, to, to nie jest takie wyliczenie no, enumeratywne, mm -hmm. że tak znowu się że górnolotnym słownicy. No ale wiesz o co mi chodzi, że jakby mamy powiedzmy właśnie, tak jak wyliczyliśmy te style, y, takie, które często te granicy. Nachodzą, na tak? prostu... nachodzą na siebie, tak? Nachodzą na siebie, to nie jest. To, to, to ta granica między nimi nie jest. Y, ta jest płynna, nie jest. jest bardzo płynna. Mm. I często jedno piwo możemy uznać zarówno za, powiedzmy, lepszy przedstawiciela stylu American Stout, a słabego Black keepa, ale pod oba się będzie dało je zaklasyfikować i w przypadku wielu innych przykładów, więc... No okej, okay. a teraz takie pytanie trochę nawiązujące do tego, czyli czy jeżeli piwowar zakłada jakiś styl na początku ważenia, a później wychodzi mu właściwie piwo w innym stylu, to, mhm. czy, to czy można uznać takie piwo za udane? Czy ty byś powiedział, że ono już jest z, z góry, no, no nie udało się, tak? No wiesz, pytanie, co napiszą i jak będą to piwo jakby reklamować i tak dalej. Mhm. No wiadomo, zresztą wiemy to trochę z naszych... Yy, Piwowarskich doświadczeń. Piwowarski doświadczeń domowych, że... o to wcale nie trudno, żeby wyszedł inny styl. Żeby... no Może nie inny styl, ale piwo inne mocno od, od tego, czego oczekiwaliśmy. I miał być, miał tego... być Milk Stout, wyszedł Pils, Jezu. Co <głosy> wyszedł Pils, tak. No więc jeśli, wiesz, to taka rzecz, że dla piwowara to może być na przykład po prostu w pewnym sensie porażka pod tym względem, że co innego miało wyjść i to jakby jest jedna rzecz. <głosy> Ale druga rzecz, właśnie, jako co to jest, do czego to pretenduje, tak? Mm -hmm. No tylko w ogóle pytanie, czy jeśli wyjdzie nam coś, tak, tak się zastanawiałem, właśnie, bo, bo tak chyba największy ból, nie powiem czego, du, du, tam. No. <śmiech> e, i był o to w, w ostatnim czasie, w sezonie zimowym szczególnie. Mm -hmm. Właśnie o tych jak to niektórzy nazywam, farbowanych risów, mm -hmm. czyli yy, no właśnie rasch, imperia statów, które miały niższy ekstrakt, niższa zawartość alkoholu, niż by na no, te No, czyli witełki. prostsze do uważania, ale y, można je sprzedać jako risy, tak? I o dokładnie, to głównie chodziło. a to się sprzedaje świetnie, bo no to jest taki naprawdę, no. Ris to jest magnes dla dokładnie. obecnych konsumentów piłkowiczniczego jak Tak, Jak BA. No, dokładnie, prawda? A ris BA to już w ogóle. 100%, 200% szczęścia. No i... Yy, Wiesz, no i pytanie, czy jeśli to piwo jest, jakby nie ma tutaj, to trochę jest tak właśnie myślałem jakby i automatycznie mi się nasunęły powiązania a propos poprzedniego odcinka mhm. i tej sprawy właśnie z tym craft beer, że jedna strona podnosiła, że przecież jest taka definicja, co to jest browa. craftowy. Ogólnie krasnowy, przyjęta, tak ogólnie przyjęta, ale z drugiej strony nie jest to nigdzie y, jakby czarno na białym, nie jest to jakieś prawnie uregulowane, nie nie no wiem, nie, nic, nie. powszechnie jakby zaakceptowane no no też, ale też sposób. pytanie, czy powinno być, prawda? Nie, no jasne, oczywiście, że nie, no więc hmm. tylko pytanie, czy jeśli ktoś pisze Russian Imperial Stout, to czy musimy przykładać szablon z y, klasyfikacji BJCP na przykład? No właśnie. Rozumiem, co, co chodzi. Hmm. I się przy, czy z PSPD? No bo mamy też naszą rodzimą, która jest no poniekąd powieleniem, poniekąd troszeczkę, ona jest zdecydowanie węższa, przynajmniej ta m, taka, która jest w, mo, może nie wiem, może są jakieś pewnie są prace na pewno na taką szerszą tak i, i nową, ale to jeszcze... jest właśnie taka węższa. No więc y, czy, czy, czy na pewno nie może ta osoba napisać, ta osoba, browar, że na pewno nie można y, napisać na etykiecie, wiesz, że jest to właśnie Russian Imperial Stout, że jest to... Black Ipa, a będzie kurczę bardziej palone i będzie pełniejsze i tego chmielu to tak super tam nie będzie. No kto, no. kto wiesz... Znaczy uh... mi się wydaje, że jeszcze dochodzi jedna rzecz, czyli um, właśnie taki proces twórczy receptury trochę, tak mi się wydaje. Bo można tutaj podejść na dwa różne sposoby też w sumie, nawiązując do tego, co powiedzieliśmy. Czyli... Można pomyśleć sobie, znaczy tak, tak sobie wyobrażam, że i, i też jako doświadczenie piwu dom, domowi, hehe, um, możemy powiedzieć, że można zacząć, jakby, chcę uważać jakiś styl piwa konkretny, tak? No i później starać się, czy dodać jakieś modyfikacje swoje, czy coś takiego, ale zacząć od tego, że to ma być jakiś styl piwa ale z drugiej strony to przecież um, co jest złego w podejściu takim, że chcę w piwie użyć na przykład tego konkretnego chmielu, tego rzucę, takich słodów, no a um, okej, okay, to wychodzi na to, że to będzie najbliższe tego stylu, ale tak naprawdę to czy właśnie chodzi mi o styl, czy o piwo? Wiesz o co chodzi? No tak, tak. Zdecydowanie. Właśnie, czy, czy priorytetyzuje browar to, żeby piwo było zgodne w stylu, czy to, żeby było no, to było po prostu to na pewno piwem? od podejścia, prawda? Hmm. Zależy... Ja chodzi mi po prostu o to, że jakby takie, um, też wydaje mi się dla browarów i jakby szczególnie przy tej sytuacji, która teraz jest i jakby tej gonitwie za nowościami, też takie stricte ścisłe trzymanie się stylów jest trochę ograniczające po prostu, nie? Znaczy jasne, jest ograniczające, ale no jest to jakby pewnym jakiś taki wyznacznik jednak mimo wszystko, bo ustaliliśmy, ja jednak bym stał na stanowisku, że właśnie z racji, nawet tak się zastanawiałem tak... Yy po prostu y, już, już na fali tych prześmiewczych pozwów. Tak sobie pomyślałem, że a, a czy to może nie jest czyn nieuczciwej konkurencji wpisywanie właśnie Russian Imperial Stout, jak piwo no wcale nie ale, jest ale... Rizem, rozumiesz? Hmm, no ale dobrze. myślę, że skończyłoby się właśnie na tym samym, znaczy gdyby, wiesz, co z tym Craft Brewery, czyli że no sorry bardzo, ale to nie jest nic... Y właśnie oficjalnego... Tak sobie nie... teraz to będzie, to będzie mocna dygresja, ale tak sobie teraz pomyślałem, bo przynajmniej w Stanach ostatnio czytałem o takim długim procesie między bodajże Google a... nie, nie, przepraszam, nie Google. Oracle firmą, a... Um, no nie pamiętam nie drugiej, znam. ale no to jest taka duża firma informatyczna w Stanach i generalnie już jakby skracając całą historię do bardzo krótkiego, sprawa się tłuczyła bardzo długo ale jakby w ramach tego sędzia nauczył się programować w języku programowania, który jakby Oracle, można powiedzieć, nadzoruje, administruje, czyli Java. I tak się zastanawiam, czy jakby był proces taki właśnie, Orasian i PeriaStaud, to czy na przykład sędzia musiałby się wybrać na jakąś degustację Ale czy tam w ramach tak Sędzia się nauczył w sensie takim, że mu to przez przypadek weszło, bo musiał Nie, tam, nie, się nie. Nauczył, specjalnie się lepiej... nauczył, żeby z, lepiej zrozumie... zrozumieć problem, jakby tak. No wiesz, no taka jest rola sędziego generalnie, że sędzia to tak powinien troszeczkę wejść w to. Mm. No rozumiem, ale no nie, więc, wiesz, wiesz tutaj myślę, co że chodzi, to... jakby, był taka, jakby był taki proces, to sędzia taki by musiał no niestety jutro nie możemy mieć rozprawy, bo ja jutro degustuję no, różne rasian imperial to nie stałty. Nie. To by było kapitalne. No nie, ale ja właśnie się tak zastanawiałem, to jest taka druga strona medalu troszeczkę. Mhm. A propos tego bycia ograniczon ograniczonym <laughs> przez style, ale zastanawiałem się, bo jednak część stylów, jednak, mimo wszystko, no ma mocne zakorzenienie, nie tylko jakby, jeśli chodzi o, o to, jak to piwo smakuje, jak to piwo pachnie, jak wygląda, mm -hmm. no ale wy, wynika, mają jakieś bardzo takie głębsze. Geograficzne. Historyczne i produkcyjne przede wszystkim. A, OK. No I sobie pomyślałem, właśnie w kontekście um, pojawia się trochę takich piw, szczególnie, no. Y przoduje w tym w cudzysłowie browar piwoteka. Mianowicie mhm. piwa, no mamy takie piwa właśnie jak porter bałtycki na przykład, mhm. który jest porterem, ale dolnofermentacyjnym. tak? Czyli to, że mamy styl porter bałtycki, to implikuje niejako, że y, to piwo ma być piwem dolnej fermentacji. Prawda? A, Czyli chodzi ci o takie techniczne jakby bardzo już rzeczy. No właśnie, no i się mhm. zastanawiałem, czy tak osobiście czy mi by przeszkadzało na przykład, bo chyba tego porteru akurat nie piłem, mhm. ale yy, no jakby rozumiesz, czy jeśli mamy te same efekty jakby mm, smakowe, mhm. aromatyczne, nie możemy temu piwu jakby nic zarzucić właśnie jeśli chodzi o ten dajmy na to aspekt czysto taki sensoryczny, mhm. to czy problemem będzie to, że właśnie nie wiem, że do jego produkcji użyto Mm, że to nie była dolna fermentacja tylko no górna, właśnie, że, dajmy na no... to jakiś słód był, nie wiem, nie, nie wędzony dębem, tylko jakimś innym drewnem, że, hmm. nie, stopro że nie pszeniczny, tylko jęczmienny. No, no właśnie, no, gdzie... no to, to, to jest właśnie tak można powiedzieć esencja całej, całej, tak, całej tej dyskusji, tak? Czyli czy em, jeżeli coś jest poprawne sensorycznie nawet, ale właśnie na przykład technicznie się nie zgadza, to wtedy też z kolei właśnie, czy to już dyskwalifikuje? Ja myślę, że jest obniża? taka trochę dyskusja, oczywiście tutaj jeszcze tego nie mamy w większości, ale tak jak mamy no, te produkty regionalne, wszystkie mm, tam z znakiem Też, jakości, o tym myślałem. tam zcypek mhm. i tak dalej, no to to jest jakby nie, nie tylko sam smak, no, nie tylko właśnie to, to, jak jest produkowane. No i jeśli właśnie browar, zwłaszcza browary rzemieślnicze, które raczej stawiają na, na, na jakość, na, no, na przestrzeganie jakichś takich yy, reguł, prawideł piwowarstwa, no. prawda? No to... To jest taki, wiesz, bo to jest trochę sztuka dla sztuki, na przykład, no nie wiem, właśnie użyć y, jakiegoś chmielu, który akurat może w danym piwie nic super nie wnosi, no ale styl wymaga, żeby to był ten, a nie inny chmiel, no nie? Mm. A, ale z drugiej strony, no to jeśli podchodzimy właśnie do... Ale z drugiej strony, Ej... aż tak, aż tak, żeby były konkretne typy chmielu, to chyba nie ma um, takiego, przynajmniej BJCP nigdy, w żadnym stylu tak, no... czegoś takiego nie ma. No, no raczej nie. No. W sensie odmiany, może w sensie generalnie, że na przykład niemieckie, albo że europejskie, czy takiego, ale tak, żeby konkretnych um, gatunków specyficznych, to chyba, to chyba nie ma czegoś no, takiego. tak sobie wymyśliłem przykład. na No rozumiem. Beznadziejny. E, ale też taka dygresja, bo w sumie, tak czytałem, jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a propos właśnie foreign extra no i generalnie to przecież jest styl stricte brytyjski, prawda? A mm. duże foreign extract stoutów, które się pojawiają chociażby w Polsce, to jest takie coś pomiędzy zwykłym stoutem a Arisem i często chmielone, wiesz, na amerykański sposób. Czyli Oś, to jest takie... Takie to nie, pomieszanie nie się... stylu, który, którego jeszcze nie ma, z tym, co w sumie teraz się dobrze sprzedaje dokładnie. i co wszyscy lubią, nie? To jest taka dziwna sprawa. Czyli takie trochę dostosowywanie stylu do wymagań, można powiedzieć. Właśnie, no dokładnie. Jeszcze os ostatnią rzeczą, na którą się chciałem zastanowić, to jest jakby czego trzeba, żeby zmienić definicję stylu? W sensie jak ci się wydaje, że jakby co musi się wydarzyć takiego na rynku, w sensie że właśnie, że piwa muszą się zmienić, czy musi się pojawić odpowiednio dużo czegoś, żeby uznać, że okej, okay, to teraz na przykład w Pilsie jest dopuszczalna jakaś tam ilość estrów załóżmy, no bo po prostu tyle już browarów robi takie piwo, że no dopuszczamy to. No wiesz, nie wiem, chyba trzeba rozróżnić dwie rzeczy, czyli jakby zmianę stylu, a pojawienie się nowego stylu, no bo to, co mówisz, estry w Pilsie, no to chyba nie przejdzie nigdy, w sensie nigdy Dlaczego? to nie będzie tak Pils, tylko... No właśnie, to jest taki styl zakorzeniony mocno jakby historycznie, mm, tak? Czyli że, to jest jakby pier... pierwszy no, styl taki, wiesz, dolnofermentacyjny. Ale to czekaj, tak to, czy, czy chcesz mi powiedzieć, że jakieś oryginalne Pilsy sprzed, nie wiem, 200 lat, ni, żaden nie miał estru w nim? Jakoś, no, Pewnie nie miały no jakieś tam, wiesz, no problemów... Y technologicznie, ale raczej tak nie był ta, nie, był nie była to dominanta tego stylu i nie było to nic pożądanego. Mm -hmm. Więc ja myślę, no tak jak e, a propos tej dyskusji, właśnie na przykład między że Barley, Barley Wine i e, Double, czy tam Imperial IPA, no to właśnie w tej najnowszej klasyfikacji BOCP już się wprowadziła jakby z, na, z mocy potrzeby, mm -hmm. tak? E, American Strong Ale. A, tak, tak, tak, widziałem to. No, czyli coś takiego pomiędzy, czyli że ma być jednak y, pełniejsze, nie takie czysto chmielowe tylko i wyłącznie jak y, Double Ipa i nie takie wyrywające z butów tą goryczką, ale jednak nie takie y, syropowate, nie takie ciężkie y, jak właśnie Barley Wine, prawda? Czyli to jest coś, co wynika z potrzeby tak naprawdę. Więc mm. myślę, że no, to jest, no, ja będę stał czas przy stanowisku, że to browary, to piwowarzy, czy to nawet domowi, czy czy komercyjni, jakby kreują, wiesz, rynek mhm. i w momencie, kiedy tylko coś się pojawi, no to akurat to, czy to będzie w klasyfikacji, czy nie, to jest raczej kwestia czasu. Znaczy to, to, że style ewoluują, to nie ma co do tego wątpliwości. Ja się bardziej zastanawiałem właśnie, co musiałoby się wydarzyć, żeby jakby taka definicja klasycznego stylu, tradycyjnego, uległa, musiał, mogłaby ulec zmianie. Wiesz o co chodzi? No, myślę, że jedyne co... I w przypadku takich piw, jak właśnie, no nie wiem, chociażby India Pale Ale, no, no. może mm, jakichś jeszcze bardziej, no, znaczy jeszcze bardziej, bardziej tradycyjnych, mhm. no to co najwyżej myślę, że w tym przypadku to może wpływać na to mm, jakby zmiany wynikające z, z tego, jak. Z, kurczę, ze zmian składników. Rozumiesz, mhm. że nie wiem, że słód już nie jest taki, jak ileś tam lat temu. No tak, zgadzam się. Mówię, że, mm. Nie mówię, że GMO, tylko tam, no, jakieś różne, wiadomo, krzyżówki, modyfikacje i tak dalej. No tak, jest tak samo. E, droższe, są wydajność tego. Um, droższe też, też są, czystsze, jest, wiesz, jakby, coraz lepiej wyodrębniane niż tam było to kiedyś. Mm. Więc to jest coś, co, wiesz, że możemy uzyskać, na przykład, prawdopodobnie dzisiejsze pilsy są, no, czystsze niż te, jakby, tak, pod względem profilu smakowego, niż te pierwotne, mm -hmm. bo jakby, no, możliwości właśnie mamy lepsze, żeby to wszystko dokładniej, wiesz, le, lepiej kontrolować cały proces, lepiej wyselekcjonować drożdże, słód i tak dalej. Więc znaczy, jest na, jed... pewno, na pewno jeszcze ciekawe, ciekawe jest postrzeżenie takie, że na pewno żyjemy w, i tak w najbardziej uporządkowanych piwowarskich czasach, prawda? No bo... No rzeczywiście, na pewno pod takim kątem, no kiedyś na pewno regionalizacja odgrywała zdecydowanie większą rolę, prawda? Tak. E... Dzisiaj właśnie jak przeczytasz American IPA, to czy wypije się w Stanach, czy wypije się w Polsce, czy wypije się w Hiszpanii, to z grubsza, z grubsza oczywiście będzie smakowało podobnie. Oczywiście. No słuchaj, czy... chyba że właśnie um, pójdzie to w tą stronę, co na przykład z oscypkiem, czyli że właśnie będzie można sobie zastrzec, że żeby nazywać coś no, oscypkiem. Tak, będzie piwo jasne, amerykańskie, górnej fermentacji. Nie, ale na przykład i... mi chodzi o to, że jakby na przykład taki um, zastrzec, że piwo grodziskie to może być tylko ważone. Właśnie w Grodzisku Wielkopolskim, w Polsce i tyle. No ja bym zastrzegł, to byśmy mieli trochę pieniążków może z tego. <głos> tak, tak myślisz naprawdę, że to najpierw... się nie my, tylko wiesz, że <głos> to Polska. Ja bym, ja bym Ale... jeszcze tylko, um, wydaje mi się, kończył powoli. Dodał, że cała ta dyskusja to nie jest tak, że my sobie ją wymyśliliśmy, bo ona się toczy i toczy i toczy i chyba będzie toczyła się nieskończoność, bo to jest właśnie taki trochę, można powiedzieć, no nie wiem, do bez, można nie kończyć, tak, tak, tak naprawdę, bo to jest po prostu no, taki tak, no. filozoficzny, można powiedzieć, troszeczkę spór. Więc e, z, z ciekawszych rzeczy, znalazłem e, fajny artykuł docenta, e, z, czyli Michała Marandy z e, blogu Polskie Mini Browary. Z 2013 roku swoją drogą Bo to jest takie. Wcześniej. Swoją drogą to jest takie przeurocze w ogóle czytać te wszystkie takie teksty właśnie um, z przed kilku wczesno lat. Wczesno Wczesno-rewolucyjne, naprawdę. To jest takie, w sensie, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I w ogóle bardzo fajny tytuł też. Um, o, tytuł tytuł post, posta na jego blogu to był O wyższości człowieka nad wytycznymi. E e i impulsem do tego tekstu była z kolei jakaś prelekcja, na którą właśnie um, był docent, prelekcja Krzysztofa Lachowskiego z kolei, właśnie o tym, że ocena piwa powinna być kompletnie odizolowana od preferencji. E, I właśnie docent um, z tym jakby polemizował um, na różnych tam przykładach. Ale wydaje mi się właśnie, że tutaj też w kontekście konkursów to jest też z kolei no, zupełnie inna dyskusja. No, konkurs, konkurs, a, a ocenianie piwa... W na nasze potrzeby subiektywne to zupełnie dwie różne rzeczy. Tak, bo nawet właśnie BOCP w instrukcji dla sędziów mówi tak, tak. wyraźnie keep opinions to yourself, czyli um, nie dziel się w ogóle z opiniami, Shat trzymaj opinie faka. dla siebie. Tak, do, dokładnie. Że tylko ocena sensoryczna, opinie, prawda, zostaw w domu. Coś no nie wiem, no ja jeszcze bym takim tytułem podsumowania powiedział, że raczej bym stał na stanowisku, żeby się tak nie spinać i nie być takim. To znaczy, wiadomo, nie pochwalam oczywiście yy, zabiegów stricte marketingowych i nazywania PIF, tak, a nie inaczej, żeby się lepiej sprzedawały na przykład. Ale też nie ma co potępiać w czambu, no bo po pierwsze, każdy, po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, klasyfikacji jest dużo. Po drugie, każdy ma różne, yy, jakby sensorycznie i każdy inaczej odczuwa to, czy to jest gorzkie, czy to nie jest gorzkie, do, czy dopiero czy to jest może słodkie jeszcze A po trzecie, no to ma być tylko wskazówka. Oczywiście fajnie, fajnie, jak się idzie do sklepu i wiadomo, że wezmę to piwo i będzie smakowało tak, jak sobie wyobrażam po opisie stylu, ale jednak jakieś niespodzianki A też ja bym, nie są złe. Ja bym podsumował to po prostu tak. Pamiętajcie, że podczas degustacji też patrzeć w serce. Miej serce. Nie, nie to nie ten... To... To nie, te, to nie tego typu program rozrywkowy. Nie. że się zrobiło zbyt poważnie. E, co tam? Szybki kącik piwny? No możemy zrobić. Szybki kącik piwny. E, też bardzo. Teraz posłuchajcie tego. E, dzisiaj pijemy... E, kto pierwszy? Ten Zaczynaj. Mecz. Zaczynam, dobrze. To ja z grubej rury. E, a propos tak, żeby było pod tę dyskusję, to piję e, Russian Imperial Stout pod z Browaru Raduga. Mhm. W, w widełkach wszystko się zgadza. Sprawdziłeś <laughs> 24 dokładnie? 24 stopnie. Wziąłeś i... swoją piwną linijkę. Tak, tutaj przykładam sobie, wiesz, po, pod światło te stopnie SRM-ie, że no. nie, zupełnie poważnie teraz. No, nie chcę wyjść na malcontenta, bo nie należy do nich, jakby mam dosyć taką wysoką tolerancję właśnie na wszystkie Nie takie... należy do nich. O... Nie należy do nich, sam się wykluczam. Ale... Mam, mam, w głowie parę osób, które, no, które powinny polemizować z tym. Do z życiowych to ja się jak najbardziej <śmiech> aspiruję. Nie no troszeczkę jest zbyt alkoholowe i takie nieułożone. Nie mówię, że to jest. Na początku jak otworzyłem to myślałem, że ono ma coś wspólnego z jakimś może beczkowym, no może nie beczkowym, ale jakieś typu płatki właśnie mm. moczone w bourbonie czy coś, ale nie. To po prostu jest jednak wyższy alkohol tutaj. Mm. Więc no i mogłoby być, ja to też preferuję takie lisy właśnie, ale to są moje odczucia i nie narzucam tego nikomu. A, jak no. powiedzieliśmy, takie gęstsze, tak, bardziej treściwe. Mm -hmm. A ile ile ma stopni Plato? E 24 i 10,5 alkoholu. Czyli w sumie tak no, Dosyć głęboko odfermentowane mm. jednak. No więc to, co się tak przy, przykrywa. Ale generalnie rzecz biorąc, nie, nie ten nie odbierałbym broń Boże, tytułu Ris- mm. i w, no, w porze, ale jednak z tych. Szału nie ma. W Polsce mamy dużo lepszych ja z kolei też mam zupełnie niezaplanowany, ale też w sumie trochę wpisuję się w um, kontekst odcinka chociaż w sumie nie wiem, czy może teraz troszeczkę jakieś takie placebo mam, czyli właśnie szukam takich elementów Smaczków. które nie, nie pasują do stylu na przykład, bo ja z kolei mam um, Black IPA o nazwie Zoji z, z browaru dobre pytanie, track z browaru Track Brewing z Manchesteru mhm. um, i z kolei... Znowu Manchester. Tak, no bo przywiozłem sobie parę, parę piw z Manchesteru, więc jeszcze przez jakiś czas będą gościć w podcaście, ale um, powiedziałbym tak, no dla mnie to taki klasyczny właśnie przykład nazywania nie najgorszego American Stouta Black IPA, tak, czyli no moim zdaniem zdecydowanie na pierwszym planie są tutaj nuty palone i um, takie właśnie czekoladowe, kawowe, Bardziej niż chmielowe. W sensie jest mocno, jest gorzkie, jest mhm. porządna goryczka, ale no aromat chmielowy plus właśnie powiedziałbym właśnie ta taka ciemne słody na pierwszym planie bardziej moim zdaniem pasują, wpisują się w... American Stout niż Black IPA. No, ale... no tak, no można, można nad tym dyskutować. No, można też, dyskutować. Też jest kwestia, wiesz, świeżości piwa. Tak. W takim ciemniejszym piwie te aromaty chmielowe, one jeszcze szybciej uciekną niż w jasnym. Mm. Więc, wiesz, jakby samo Black IPA samo z siebie może się zamienić bardziej w Stout. Mm. No może nie to pod tam właśnie treściwości czy palności, ale no, w pewnym sensie myślę, że to może tak ten ma datę ważności do grudnia tego roku, więc jest taki hmm. bardzo stare. ale no, no nie, masz rację jak najbardziej. I to jest też ciekawe pod takim względem, że chyba właśnie jeżeli wszyscy mówią o świeżości piwa, to głównie myślą właśnie o jasnych piwach, nie? Mocno chmielowych. Tak. Ale a faktycznie, się... a teraz jak się Black tak myślę, zastanawiam, to, to, nawet... to, to faktycznie, że ciemne piwa na przykład właśnie Black IP łat, jest świetnym łatwiej, przykładem. Łatwiej, nie? Te, no, paloność przykrywa po prostu hmm. chmiel. No okej, okay, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle... Ciećcie się oczywiście swoim podejściem. Powiedzcie, ile w skali właśnie od 1 do 10 siebie oceniacie, czyli jeden będą... będą Pytanie sugerujące. Ile w was piwnego nazisty? Teraz takie <słyska> na pewno się... <słyska> Piotrek, mieliśmy nie używać tego słowa. Bo, um, słowo na N... Czyli jeden, jako jeden, będąc takim e, piwnym rycerzem serca, a dziesięć, 10, a 10, prawda, takim e, właśnie piwnym... E, perfekcjonistą, ekspertem, można powiedzieć. Piwną maszyną. Piwną maszyną, to e, Bo jesteśmy bardzo ciekawi. E, tak jak powiedzieliśmy, ja się oceniam na 4, Piotr się ocenia na 6. Także żebyście mieli porównanie. Także ja się oceniam na więcej. Kogo to zaskoczyło, naprawdę. E, I dziękujemy jak zwykle bardzo za uwagę. Słuchajcie I... kolejnych odcinków, a także poprzednich. Do usłyszenia nie następnym razem. Cześć.